Sanax i ten typ Mess w utworze nie znajdziesz mnie 13 minut. Pozostało do godziny 22. No a po grach i po serialach przyszła pora sprawdzić, co ciekawego wydarzyło się ostatnio na YouTubie. Na YouTubie dzieje się dużo, jak chyba zawsze. Tak naprawdę to jest taka platforma, że tam zawsze może dziać się sporo. No i ostatnio mamy za sobą duże wydarzenie, które na YouTubie odbiło się dosyć mocnym echem, czyli PAX East, konwent, który odbywa się w Bostonie, w Massachusetts. Właściwie odbywał się, bo 12 marca się zakończył. No i o PAX mówimy dlatego, że bardzo dużo paneli, które miały miejsce na um, PAXie, szczególnie panele YouTuberów, były po prostu streamowane na żywo właśnie na YouTube. Jeżeli chodzi o PAX, no to można wspomnieć, że w tym roku cieszył się on największą popularnością, jeżeli chodzi o cosplay. O, o cosplay głównie z gry Overwatch. PAX East 2017 zostało zalane przez Sobo, wtór Tracera Mercy i Maker. Na imprezie pojawił się też polski akcent w postaci kilku osób przebranych za bohaterów z Wiedźmina. My przeglądałyśmy galerię tych cosplayów, no i trzeba powiedzieć, że jednak niektóre stroje naprawdę robią robotę. Tak, jeżeli chodzi o cosplay, to zapamiętajcie to słowo, bo do tego jeszcze będziemy wracać w naszym następnym bloku tematycznym. Natomiast teraz kontynuujemy to, co dzieje się na YouTubie. No i to, co mogliście widzieć już na fanpage'u, czyli nagranie dla BBC, które na YouTube też się odbiło. O tym też wspomnimy jeszcze później, ale no YouTube to też jest taka platforma, gdzie to jakby zrobiło największą robotę. Jest w tej chwili w zakładce Trending, gdzie te dzieci przepięknie po prostu parowują. Wiesz co, dzieci dziećmi. Pani ninja opiekunka po prostu podbiła moje serce. I ten chodzik, który się zaprokował w drzwiach. Tak, to było przepiękne. Ale, Ale do tego jeszcze wrócimy. Zgadza się. Ym, póki co zajmijmy się pomarańczami pod prysznicem. Zjedzenie zimnej pomarańczy podczas gorącego prysznica, no to jest taki nowy trend. Na mm, tak, to jest trochę taki nowy challenge, coś, co ludzie robią. I yy, yy, Red i yy, Link z kanału Good Mythical Morning yy, oczywiście postanowili yy, sprawdzić, czy faktycznie jedzenie pomarańczy w gorącym prysznicu, zimnej pomarańczy w gorącym prysznicu yy, jest jakimś ciekawym przeżyciem. Yy, nie będziemy wam zdradzać chyba tutaj yy, efektów tego eksperymentu. Polecam wam serdecznie odwiedzić kanał Good Mythical Morning. No i zainteresować się tym, co się tam wydarzyło, bo. Ciekawie to wyglądało. A jak ktoś nie ma prysznica? To może spróbować w wannie. Na przykład. Czemu nie? Gorąca kąpiel i zimna pomarańcza. Zakładam, że działałoby podobnie, ale nie wiem. W każdym razie ostatnia rzecz, która na YouTubie się pojawiła. Zastanawiam się, czy mówimy o zwierzętach, czy mówimy nie o zwierzętach. Po części mówimy no, chociaż, o zwierzętach. A, dobra, to chodzi ci o to. Tak, nie e... mówimy o kichającym, uh. czy nie... <słuch> kichającym piesku prerijowym. Nie, piesek nie kichał. Piesek się wystraszył tego, jak ktoś kichał. Też w zakładce Trending znajdziecie ten film przeuroczy. Ale nie o tym mówimy. Mówimy o śwince. Małej śwince. Mówimy o śwince, a to dlatego... Też jestem zdziwiona, że o tym mówimy, ale skoro trending, no to trending hardkorowy koksu prowokuje Popka swoim nowym filmem, choć Popek pobiegamy. Chodzi tutaj o Roberta Burnejkę, który jakby nakręca swojego rywala Popka przed galą KSW 39, no i wrzuca do sieci filmik ze świnką, którą nazwał Popak. Świnka jest przeurocza z tego, co widziałyśmy na zdjęciach i z tego, co widziałyśmy w wideo. No więc, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zajrzyjcie sobie koniecznie na zakładkę Trending w YouTubie w dla, aplikacji... świnki. dla świnki i dla pieska prer preriowego. W aplikacji na YouTubie to jest taka ikonka, takiego pomyczka powiedzmy, więc tam sobie polecam zajrzeć, bo zawsze trafiają tam filmy, które zrobiły największą robotę na YouTubie. Jeżeli chodzi o YouTuba, to właściwie zakończymy tym e, dziwnym i ciekawym akcentem. No i zostawiamy Was z muzyką, a wracamy niebawem, e, żeby powiedzieć Wam o tym, co wydarzyło się w social mediach. E, Drup i przewrotna rewolucja, 9 minut do godziny 22.